15 grudzień z rzędu serwuje Wam maraton świątecznych podcastów i przegląd filmów wielokrotnie z najniższej półki. 215 omówionych filmów w ramach serii, do tego książki, komiksy, no i sporo odcinków specjalnych z omówionymi kolejnymi filmami, już nie w ramach serii, nie w ramach tego przeglądu, chociaż nadal są to świąteczne horrory. Dopiero co świętowaliśmy dziesiąty sezon, gdy wpadłem na szalony pomysł i zaprosiłem do ostatniego odcinka gości. Zaprosiłem ich pojedynczo, bo był lockdown, a już mamy sezon 15. Ale w tym roku no, nie obyło się bez problemów. W tym roku w zasadzie już postanowiłem, że nie będzie tej serii. Dawno tak bardzo nie czułem klimatu świąt. I tak bardzo mi się nie chciało tego robić. Trochę próbowałem się nakręcić, ale no to nadal nie grało. Nie? Puszczałem sobie muzyczkę świąteczną w różnych wolnych chwilach, gdy szedłem do sklepu, ale nadal jakoś nie chciało zatrybić. Zwykle w listopadzie miałem już gotowe dwa nagrania. I potem grudzień szedł troszeczkę bardziej na spokojnie. W tym roku kilka dni przed grudniem ja nie miałem nawet obejrzanego jednego filmu, nie mówiąc już o jakichś nagraniach. W swojej głowie już podjąłem decyzję, że w tym roku nie będzie świątecznych horrorów, no ale wiecie, Myślałem sobie trochę o tym i, i przypomniałem sobie, jak ja bardzo lubię tę serie I, i wiedziałem, że jak przyjdzie grudzień, jak minie już termin świątecznych horrorów, przejdzie grudzień, będą święta, no to ja będę trochę żałował, że tego nie zrobiłem i w sumie w pewnym momencie, w końcówce listopada, trochę u mnie zaskoczyło. Trochę poczułem, że te święta się zbliżają, trochę gdzieś tam ten klimat leciutko za, za, zaiskrzył. Obejrzałem pierwszy zestaw, zaplanowałem sobie nagranie, obudziłem się w niedzielę, a tutaj świat biały. Co prawda nie był to śnieg, przynajmniej nie u mnie, bo w innych rejonach Polski był, ale wszystko było oszronione, magicznie, biało oszronione, a że cały dzień był pieruńsko-zimny, no to ten, ten biały świat trzymał cały dzień. I umówmy się, nie pierwszy raz rozpocząłem nagranie w takim zimowym klimacie. Pytanie... Co spowodowało co? Czy to biały świat spowodował, że ja usiadłem do nagrania? Czy to moja chęć nagrania spowodowała, że świat stał się biały? <śmiech> no, tu nie ma przypadków, myślę. Jaki jest plan na ten rok? Podkreślam jeszcze raz, to nadal jest tylko plan. Cztery środy. Przez ostatnie dwa lata publikowałem w poniedziałki i ja lubiłem te poniedziałki. Ale to zawsze, wiecie, od początku to był płynny termin. No tak jak yy, Wigilia nie przypada zawsze w ten sam dzień tygodnia. W tym roku Wigilia przypada w środę. I rozważałem te poniedziałki, ale stwierdziłem, że w niedzielę wieczorem jeszcze przez jakiś czas będziemy publikować omówienie odcinków e, serialu To Witajcie w Dery. Więc ostatecznie padło na tę środę. Poza tym, wiecie, no dla mnie to jest troszeczkę więcej czasu do startu, nie? każdy dzień się liczy. Czyli 3, 10, 17 i 24 grudnia, taki jest plan na chwilę obecną, usłyszycie kolejne odcinki świątecznych horrorów. Mam nadzieję wrzucać je bladym świtem, jak to robię od kilku lat, ale z tym różnie może być. A tymczasem dzisiaj mam dla Was omówienie trzech filmów i zaczniemy od Silent Slay z 2024 roku. You go with him. Those things, they really are what you say they are. Hey, man, we got big problems. Yeah, I know. Well, we need a way out of here. What the hell are we still doing here? Couldn't agree more. Grab the door. <sighs> Vampires. Listen. They want you to run. They're hunting you. Yummy. You don't know what the hell she is. Do not oh. lie to me. Tutaj pozwolę sobie na małe wtrącenie podczas montażu, bo nie wiem dlaczego, ale przykleiło mi się do głowy podczas nagrania, że ten film ma tytuł Silent Slay, a ten film ma tytuł Silent Bite. Nawet gdzieś tam za chwilę w tym swoim monologu będę mówił, że tytuł sugeruje, że to są wampiry No i nadal używam Silent Slay Także nie da się tego wyciąć, bo zbyt często ten tytuł mówiłem Nie da się tego poprawić, więc tylko informuję Film, o którym teraz będę mówił nie nazywa się Silent Slay, tylko ma tytuł Silent Bite Silent Slay z roku 2024. Dzisiaj wszystkie trzy filmy będą z 2024. Sprzed roku to jest film, który ma półtorej godziny, więc na początek wybrałem najdłuższy film z tego zestawu. Bo umówmy się, tym razem też mocno sugerowałem się tym, by na start były to raczej krótkie filmy. I ja sobie sprawdziłem, czy ten film jest gdzieś dostępny. W zasadzie, czy wszystkie filmy, które mam na chwilę obecną w planach, są gdzieś legalnie dostępne. Bardzo często o tym zapominam i potem już po nagraniu przypadkowo znajduję, że no on był w polskim streamingu, bo, bo, bo wiecie, przed nagraniem zakładam, że raczej tego typu filmy w polskim streamingu e, nie są obecne. No jest to mylne założenie. No i w tym roku sprawdziłem wszystkie tytuły i okazało się, że Silent Slay jest obecny na Prime Video. E, no to, to, to od razu wskoczył na pierwsze miejsce do oglądania, bo to zawsze jest e, wiecie, no mniej wysiłku umysłowego, gdy ja sobie mogę obejrzeć film po polsku. Eee, on był dostępny w ramach e, e, Prime Video, ale e, trzeba było go wypożyczyć. No i z Prime Video jest ten problem, że e, bardzo często jak wypożyczamy filmy, to nie wiemy, czy one będą miały polską ścieżkę dźwiękową albo polskie napisy. W tym przypadku jest podobnie, ale skorzystałem ze strony upflix.pl upflix i tam widniało, że te napisy się znajdują. No to mówię pallicho. Kupię sobie nawet tę droższą wersję, bo 12 zł to nie jest jakiś wielki pieniądz. Kupiłem, odpaliłem, włączyłem i w sumie pierwszy raz się z czymś takim spotkałem, bo te napisy to był bełkot. To był bełkot generowany przez translator. Już troszeczkę mnie zdziwiło, że yy, wybór tych napisów to jest, o Jezus Maria, lista taka jak wiecie, jak czasami w McDonaldzie, jak czekasz na zamówienie. No i to się okazało, że to są napisy przez translator wygenerowane. Ja nie wiedziałem, że w streamingu takie rzeczy też się dzieją. No wiecie, YouTube ma taką możliwość, nie? Żeby wygenerować sobie napisy. I one bardzo często są bardzo złe, ale tutaj mamy platformę streamingową Amazona i ja przez jakiś czas oglądałem, przez chwilę oglądałem z tymi napisami, ale no, to, to, to były takie bzdury. Te zdania były... Tak niepolskie, że w pewnym momencie wyłączyłem je, bo, no bo nie, nie, nie skupiałem się w pełni na tym, co mówią bohaterowie, więc tak naprawdę nie rozumiałem w ogóle tego filmu i ostatecznie nie obejrzałem go w ciągu tych dwóch dni, za które zapłaciłem, więc i tak musiałem skorzystać z Zatoki Pirackiej. Tutaj w tym filmie za scenariusz odpowiada i gra też główną rolę Simon Phillips. I to jest facet, który grał morderce Mikołaja w takiej serii filmowej, również według swojego scenariusza. To były filmy Once Upon a Time at Christmas oraz The Night Before Christmas, odpowiednio z 2017 i 2019 roku. Była w zapowiedziach jeszcze trzecia część, ale ona nie powstała. To jest taki Mikołaj dzikus ze spaloną twarzą, jego na pewno na graficzki w jakichś tam minionych podcastach. Taka szalona seria, dużo krwi, dużo strzelania, wybuchów, ognia i tak dalej. Oba są do obejrzenia na Prime Video, pewnie w ramach jakiejś płatnej subskrypcji, no i nie wiem jak z polskimi napisami, nie? Natomiast w przypadku Silent Slay punkt wyjścia jest taki, że dowiadujemy się z radia, że grupa, E, rabusiów w strojach świętych Mikołaj dokonała napadu rabunkowego. No i film zaczyna się, że oni w nocy przyjeżdżają do hotelu w tych strojach cały czas, brudni, zakrwawieni i, i, i rejestrują się, wynajmują pokój, nie? I mają plan, jak uniknąć pościgu. Otóż zamelinują się na noc wigilijną, bardzo blisko tego miejsca, w którym dokonali rabunku, a jeden z nich został wysłany jako zmyłka. Jedzie i ciągnie za sobą pościg, gdy odciągnie go odpowiednio daleko wróci, no i wtedy oni następnego dnia wyruszą w zupełnie inną stronę, bo przecież nikt nie będzie podejrzewał, że oni są w zasadzie dwie ulice od tego miejsca, gdzie dokonali rabunku. E, oni tam się przebierają, nie? Nie są przez cały film w strojach Świętego Mikołaja, ale mają swoje ksywki, e, tutaj te bandyckie i to są, wiecie, świąteczne ksywki. Jest Grinch, jest Rudolf, jest Snowman i tak dalej. No i ja na tym etapie troszeczkę się obawiałem, bo chociaż plakat wyraźnie sugerował, że będą tu wampiry, no i umówmy się, tytuł trochę też, to trochę się obawiałem, czy to nie będzie jednak sensacyjny film. W sensie taki, taki wiecie, dziki film, z może i krwawy, może z morderstwami świątecznymi, ale jednak nie horror. Tutaj mamy całkiem sporo humoru i ten humor jest wielokrotnie nawet niezły. Kilka razy parsknąłem śmiechem, no ale te obawy były, nie? Czy ja się podwójnie na, minie, na minę nie władowałem. E, no ale tutaj jednak dosyć szybko okazuje się, że w hotelu, w pokoju numer 666 jest coś złego. No i bardzo szybko odkrywamy, cóż takiego złego jest w tym pokoju. To jest grupa wampirzyc. Wampirzyc, które właśnie są w trakcie rytuału przemiany jednej z kobiet i postanawiają przy okazji skorzystać z przekąsek, które oferuje hotel. Traktują go jako taki szwedzki stół. Skoro mamy kilku nowych gości, to one mogą sobie podjeść, nie? No i tutaj się zaczyna, tak naprawdę cały ten film to jest e, ta jedna noc wigilijna w hotelu, gdzie nasi bohaterowie muszą walczyć z wampirzycami, czasami wygrywają oni, czasami wygrywają one, e, mamy odliczanie do wschodu słońca, takie animowane na początku w godzinach, potem w minutach. I w zasadzie taki jest ten film. To nie jest żaden szczyt, nie? umówmy się. Te konfrontacje, te momenty śmierci wampirów są tandetne, są tanie i wyglądają jak, jak jakieś magiczne iskierki. Ale to się ogląda w miarę dobrze, w miarę przyjemnie. Tutaj jest bardzo dużo śniegu, przynajmniej w tych scenach, które są na zewnątrz. Nie ma ich wiele, ale jeżeli jesteśmy na zewnątrz, to jest taka zima na pełnej. Nie? Oczywiście jest noc, więc ten śnieg to, to nie jest taka biel rażąca, ale tego śniegu jest, żeby było jasne. Samych świąt tu jest mnóstwo bo ten hotel jest naprawdę e, mocno ustrojony i tych światełek tego wszystkiego w tle, no jest cały czas. Przez cały film to nam towarzyszy. Ten film nie ma zbyt wysokiej oceny. Na IMDb to jest 3,7 na 10. 569 osób oceniających, więc nie jest to jakaś zawrotna liczba. No i umówmy się, to nie był dobry film. Ja go jakoś szczególnie nie polecam, ale to też y, nie był film, który by mi dostarczył bólu na starcie. Przeszedłem przez niego dosyć gładko, absolutnie nie podpisałbym się pod poleceniem go, ale w ramach tej serii jest całkiem okej. Okay. I ja nie będę wgłębiał się jakoś mocniej, dzisiaj tak na luzie sobie przelecimy przez te filmy. Drugi film, który na dzisiaj dla Was mam to jest Carnage for Christmas, również z 2024 roku. While authorities have said that she was likely a victim of a robbery gone tragically wrong, the police have refused to go on record about the state of Kat Lancaster's body. The Toymaker? You think I'm the killer? Where people like you go... Carnage for Christmas, film, który trwa godzinę i 10 minut. Plakat jest wzorowany na takich klasycznych horrorach, całkiem okej, okay, z takim wieńcem świątecznym, rysunkowym w białej ramce. I to jest slasher. To jest slasher o mordercy w stroju Mikołaja. Poznajemy Lolę. Lola to jest trans kobieta i jednocześnie podcasterka True Crime, gdy w pierwszej scenie ona kończy nagranie o pewnej sprawie i my to widzimy zwizualizowane i to jest w sumie całkiem dobrze wykonane morderstwo. Tam kobieta pod prysznicem przecina brzuch faceta, wylatują mu jelita, w nią chlapie krew. Całkiem okej okay to wygląda, także dość pozytywny start. Kończąc to nagranie, Lola opowiada swoją lokalną historię. Dowiadujemy się, że w jej miasteczku żył kiedyś Toymaker, e, dobry człowiek, który robił zabawki i dawał je dzieciom na święta. No i pewnego razu kiedyś tam on nakrył swoją żonę na zdradzie i w furii, w szale zabił całą swoją rodzinę. Pozabijał żonę i dzieci, pochował zwłoki w różnych zakamarkach swojego domu, no i ciała jednej z córek, Nell, E, nigdy nie znaleziono w sensie do pewnego momentu, bo jeszcze w tej historii dowiadujemy się, kiedy ją znaleziono. Jego dom stał się lokalnym zjawiskiem. Jak dom Majersów w Halloween, albo dom Marstenów w miasteczku Salem. No i wiecie, lokalne dzieciaki miały swój rytuał. Wchodziły do tego domu, zawiązywały sobie opaskę na oczach i mówiły tam pewien wierszyk, pewną rymowankę przywołującą Toymakera. No i Lola kiedyś w dzieciństwie brała udział w takim rytuale. I przypadkiem wtedy znalazła kości Nell, tej zaginionej córki Toymakera. No i to wszystko mamy pokazane w formie komiksu. Całkiem okej okay to wygląda. Teraz Lola, która zawodowo zajmuje się podcastingiem i true crime, wraca do domu na święta. I tam po pierwsze musi sobie radzić z nietolerancją, ponieważ no opuściła ten to miasteczko jako chłopiec, wraca jako dziewczynka. Po drugie wraz z nią do miasta wraca morderca. Morderca w stroju świętego Mikołaja, który zaczyna zabijać osoby z jej otoczenia. No i... Wygląd mordercy widzicie na grafice zdobiącej ten odcinek. Jest całkiem okej, okay. ta maska taka popękana, stara. Ten morderca nie pojawia się jakoś często, żeby to było jasne. Tutaj jest kilka scen z jego udziałem, ale no jest całkiem fajnie nagrany. Te morderstwa, których on dokonuje, no one już nie są tak dobre jak to w pierwszej scenie, ale powiedzmy, że ujdą. To tutaj mamy też taki montaż, no Jerry nie byłby zadowolony, bo tutaj wiecie, piła na pełnej, nie? Szarpany, dyskotekowy montaż, szczególnie podczas morderstw, ale powiedzmy, że jest to ok. No i my tak naprawdę no, śledzimy krótką sprawę, gdzie Lola na początku jest jedną z podejrzanych, nie jest zbyt lubiana przez wielu mieszkańców, potem zostaje oczyszczona, potem okazuje się, że część mieszkańców ją lubi, część słucha jej podcastu, część ją lubi bardzo, no i ona tam troszeczkę grzebie w historii miasteczka, aby dowiedzieć się na końcu, kto jest mordercą i, no, i skonfrontować się z nim nie? w dość <śmiech> komicznej, kuriozalnej scenie, bo pomagają jej tam inni z e, baru trans który jest w tym miasteczku, więc w sumie aż takiej nietolerancji tam nie ma. E, no dobrze ile tu jest świąt? E, jest całkiem sporo jest świątecznie, no mamy morderce Mikołaja no i te święta gdzieś tam cały czas przebijają, nie? więc pod tym kątem jest bardzo okej. Okay. Czy jest zima? No tej zimy to akurat tutaj za bardzo nie ma nawet te stroje są takie bardziej letnie, więc pod tym kątem zimowo nie jest, nie, tutaj takiego klimatu nie będzie. E, czy to jest satysfakcjonująca zagadka? No w końcu mamy slasher, nie? Jakiegoś mordercę. No umówmy się, nie jest. E, ten morderca, gdy dowiadujemy się, kim on jest, to takie tam e, jego motywacje. E, ja, ja szczerze musiałem to zakończenie obejrzeć dwa razy, bo oglądałem to rano, około piątej rano w sobotę, gdy pies mnie obudził, żeby z nim wyjść i zanim poszedłem spać, stwierdziłem, że włączę sobie ten film, obejrzałem go do końca, ale to zakończenie trochę mi się zatarło w pamięci. Obejrzałem je później jeszcze raz i w sumie bez szału. Eee, od momentu, gdy morderca ściąga maskę, to już takie... Eee. Więc no, umówmy się, finał ten, f, f, tego filmu nie jest zbyt dobry, ale ogólnie to nie jest zły film. Ja nadal nie polecam, nie, ale on wchodzi bardzo bezboleśnie. On jest całkiem okej okay zagrany. Eee, to, umówmy się, no, jak, jak na ten worek, to jest całkiem okej, okay, slaszerek, ale no jest, są, jest bardzo dużo filmów, które jeżeli chcecie sobie koniecznie obejrzeć te święta, to będą lepsze. Ocena na IMDb 4,5 na 10, więc wyższa niż w poprzednim filmie, tylko 372 oceniających, No, ja bym wyżej na pewno nie dał. Dobrze, moi drodzy, i powiedziałem, że będzie szybko, i będzie szybko. Przechodzimy do ostatniego filmu z tego zestawu: Elf in the Hood z 2024 roku. Silk like to make an example out of people on Panda. Juju is not just a mere doll, he's a supernatural being capable of defying the physical confines that we understand. Up came the sun of course, the white, white lady gone. falls down. <laughs> <laughs> yeah. Elf in the Hood, nie elf w kapturze, tak jak kiedyś tłumaczono amatorsko jedną z części Lepricona, tylko elf na dzielni, no bo mamy tutaj elfa na dzielni. Film trwa godzinę 16 minut, więc znów jest krótki jest chyba najgorszym filmem z tego zestawu. Celowo go na koniec wybrałem, bo mówię, te dwa weszły dosyć bezboleśnie, a jednak do pierwszego zestawu zawsze lubię wziąć to, co najgorsze, a, a najlepsze zostawić sobie na koniec. No i tutaj fabularnie mamy parę bohaterów. Jada i Malik, i od początku trochę nie wiemy o co chodzi, bo oni dużo rzeczy mówią, ale e, musimy to sobie poskładać. Przy czym przez ten cały film oni mówią o tym tyle razy, że nie sposób sobie tego nie poskładać. No oni ukradli lalkę tego tytułowego elfa, jakiejś silk. W ogóle zaczynamy od jakiegoś rytuału wodu, gdzie widzimy tę lalkę. E, oni idą do jakiegoś kolekcjonera tego typu rzeczy, nazywa się on Papa Remy który im tam e, mówi trochę historię, e, niewolników e, i skąd ta lalka się wzięła. E, tu mamy całkiem niezłą scenę, bo on ich ostrzega, no, że mieli kontakt z tą lalką, więc już będzie źle. I mamy scenę, podczas której Jayda, ta kobieca bohaterka, e, przed lustrem ściąga sobie twarz. Całą skórę z twarzy i w sumie to jest całkiem nieźle wykonane. No ale nasi bohaterowie no, nie wiedzą co zrobić, bo tutaj Silk zaraz zacznie ich ścigać, oni muszą uciekać, pozbyć się tej lalki, gdzie się sprzedać, no i oni trafiają do takiej babeczki, która też jest kolekcjonerką i tak naprawdę reszta filmu już rozgrywa się u niej w domu. Dowiadujemy się, że lalka nazywa się Juju i, i to, to, to imię Juju, w tym filmie jest powiedziane jakieś, nie wiem, sto razy w bardzo poważnych rozmowach. Juju, Juju tutaj jest, Juju. <śśpiewa> absurdalne to jest, bo oni naprawdę bardzo powoli i poważnie o tym rozmawiają, o tej klątwie Juju. I, I ciągle nam e, Mówią trochę to samo Trochę dopowiadając Ta lalka stanowi jakiś łącznik Z jakąś drugą stroną Ona jest naczyniem stworzonym Przez niewolników w XVII wieku Naczyniem, które przetrzymuje Mściwe i złe duchy Juju potrzebuje specjalnej energii, aby się objawić. Takiej samej energii, którą Cecil, facet, o którym opowiadał Paparemi, poczuł w dniu, gdy jego żona została zamordowana i tam wiecie, bla, bla, bla. No a w końcówce filmu dowiadujemy się, skąd teraz weźmie tę energię i kto będzie nowym jej naczyniem, ostatecznym naczyniem i, no, i jak to się stało, że ta zła energia tutaj się pojawiła. Ten duch, gdy opętał za czasów Cecila E, chyba tę lalkę, no to właściciele niewolników zostali wyrżnięci i to była masakra i bla, bla, bla i Juju został przywieziony na statku niewolników przez kapłana wódu z Haiti. E, Juju nie jest po prostu nawiedzoną lalką. To jest coś dużo większego. To jest most do najmroczniejszych miejsc, bla, bla, bla. E, gdy umieramy, otwiera się przed nami okno, e, czy chcemy iść dalej, czy pozostać na ziemi jako duchy. A czasami nasza dusza jest tak zniszczona, że szuka zemsty i tu na scenę wchodzi juju -ju. i znów bla, bla, bla i ten most, ta brama, którą jest juju, -ju, która zostaje otwarta działa oczywiście w obie strony, więc czasami gdy zniszczymy naczynie to coś, coś może się wydostać i przejść do, do naszego yy, świata i ogólnie jest Wigilia, o czym mówi na początku rozmowy ta pani kolekcjonerka, która chce kupić tę lalkę. W tym filmie też mamy bardzo długie sceny, zarówno te, o których przed chwilą mówiłem, tego bełkotu, ale też takie bardzo długie sceny, które mają niby nas trzymać w napięciu. Wiecie, koleś przechodzący przez ciemny korytarz z muzyką podkreślającą cały czas napięcie i to jest bardzo, bardzo długie i to nie jest raz, a wiele razy mamy absurdalne dialogi, które nie kleją się, wiecie, musimy uciekać, wszędzie na nas polują. A za chwilę ta sama postać mówi, "O, nie chcę się stąd wyprowadzać, chcę zostać w tym domu, nie? Mamy babeczkę, która bierze butelkę wina z lodówki, tylko po to, żebyśmy my zobaczyli w pewnym momencie, że za nią stoi Juju, tytułowy elf, eee, no i on znika, nie? Gdy ona zamyka lodówkę, kładzie tę butelkę na stole, on znika. No ale za chwilę musimy jakoś spowodować, żeby znów zobaczyć to miejsce, więc ona odkłada tę butelkę do lodówki, chociaż nic z nią nie zrobiła, nie? Takich rzeczy tutaj też jest kilka. To wszystko jest przecinane elfem strzelającym do gangusów i mówiącym slangiem. Tu mamy sceny na dzielni. To są bardzo złe efekty, gdy on stoi, a gdy mówi, to ma taki filtr nałożony, głosem. Więc... Mamy scenę, gdy on oblewa kwasem jednego afroamerykanina i podsumowuje to oczywiście slangiem, że zrobił czarny barbecue. Ogólnie cały film to jest wałkowanie tego samego. Bełko o juju, -ju, bełkot o naczyniach, o złej energii, o Cecilu i jego żonie. Przecinany bełkotem o tym, że musimy uciekać, bo ludzie silk na nas polują, to też często wraca, no czymś trzeba przecinać ten bełkot o juju. -ju. Eee, przecinany lalką, która zabija różnych ludzi i rzuca tekstami z lokalnego getta. To są takie, wiecie, bardzo długie, takie spokojne, takie bardzo na poważnie rozmowy, analizowanie jakichś tam ksiąg, jakichś rysunków, zapisków, przecinane, yo motherfucker, yo nigger, nie? To ma tylko godzinę 16, a ciągnie się jakby miało ze 3 godziny plusy tego filmu. Na koniec okazuje się, że te wszystkie przypadkowe śmierci Juju na dzielni były częścią jakiegoś planu. Także to nie jest jakiś tam chaos. Gdy Juju sobie jedzie i jara zielsko i zatrzymuje go policjant i on go zabija, no to w sumie na końcu wyjaśnia, dlaczego zabił tego konkretnego policjanta. Śnieg mamy tylko w pierwszej scenie i wygląda trochę jak wata cukrowa, jakby ją porozrywać i jakby takie coś leciało z nieba. Więcej tego śniegu tutaj nie ma. Nie ma ani śniegu, ani zimy. Święta, no ta jedna kobitka mówi na początku, nie, że jest Wigilia. No i podczas tego całego bełkotu o mrocznym rytuale juju -ju, e, też pada, że święta mają w tym rytuale znaczenie. Ale to jest taki bełkot, tak naprawdę nie do powtórzenia, no i ogólnie to jest bez sensu i te święta, to trochę tam po prostu jest wyraz, chociaż mówią, że Dzień Bożego Narodzenia jest kluczem i jeśli uda im się przetrwać do świtu, no to przetrwają, ale wizualnie te święta są obecne, no bo większość tego filmu, w zasadzie prawie cały ten film rozgrywa się w tej jednej lokacji, w tym jednym domu, więc te drobne, ale widoczne elementy cały czas są w tle. W końcówce główni bohaterowie giną zabici świątecznymi elementami. Najpierw jedna babka ma wbitą w głowę taką świąteczną laskę biało-czerwoną w paski, a potem główny bohater zostaje zabity przez taki żywy wąż Lampek, który do niego idzie po ziemi jak wąż oplata go i odciąga. Tutaj nawet ta ostatnia śmierć przy wtórze świątecznej muzyki. Ten film ma ocenę 3,3 na 10 na IMDb, przy zawrotnej liczbie 62 oceniających, więc wiele osób tego filmu nie oceniło. Jest to film marny, jest to film, który się ciągnie, jest to film, w którym mamy pieruńsko-powolne rozmowy, trochę rozczarowanie, jeżeli chodzi o morderstwa, bo mówię, na samym początku to ściągnięcie twarzy zapowiadało, że będzie fajne. Okej, okay, no, no wiecie, to oblanie kwasem to też jest w sumie całkiem nieźle. Mamy y, przepiłowanie pięty takim chyba nożem kuchennym, czy jakąś piłką. No dobra, może tutaj przesadzam. Może się skupiłem za bardzo na wizualizacji tego elfa i to jak to, jak to wygląda i jak to słychać. No i też umówmy się, mamy na przykład kilka morderstw z po prostu pistoletem. Elf strzela do gangusów, elf strzela do policjanta, czy też elf daje całą działkę narkotyków wkłada do ust jednemu z handlarzy ulicznych, co też jakoś efektowne nie jest. Ale ten film ogólnie jest pieruńsko nudny, jest straszny, jest głupi i ja go po prostu nie polecam. Podsumowując, nie było jakoś strasznie boleśnie. Trzy filmy, trzy świeże filmy z zeszłego roku. Ten ostatni najgorszy, a z tych dwóch wcześniejszych chyba... Carnage for Christmas, czyli o Loli, e, trans kobiecie podcasterce True Crime. Chyba był lepszy, ale to nie były żadne szczyty. Slasher z Mikołajem Mordercą. No mieliśmy już tego bez liku. Wielokrotnie lepiej, no umówmy się, wielokrotnie też gorzej. E, no ale to był chyba najlepszy film z tego zestawu, który absolutnie dobrym filmem nie był. I to by było na dzisiaj wszystko. Miejmy nadzieję, że usłyszymy się za tydzień w kolejną środę. Jeśli nie, no to na pewno usłyszymy się jeszcze jakoś w tym miesiącu, bo jak już nagrałem A, to nagram też B kiedyś. Miejmy nadzieję, że planowo. A tymczasem dziękuję Wam za ten start, wspólny start w, kolejne, w kolejną drogę do świąt. I miejmy nadzieję, że ten klimat nas złapie w grudniu, że e, no śnieg spadnie, że będzie fajnie, że będziemy wyczekiwać wspólnie co tydzień tej, tego finału, te, tego grudniowego finału. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, cześć!